Wróżki. Baśń francuska według Charlesa Perota. Słyszeliście może kiedyś opowieść o dwóch wróżkach? Nie? To posłuchajcie. Wszystko zaczęło się w pewnym domu, gdzie żyła wdowa z dwiema córkami. Starsza córka była podobna do matki, zarówno z twarzy, jak i z zachowania. Tak jak ona była zarozumiała, zawsze naburmuszona i tak niemiła, że wszyscy omijali ją z daleka. Natomiast młodsza córka wdała się raczej w ojca. Była dobra i piękna. Na jej widok każdy zatrzymywał się, by podziwiać jej urodę. A że brzydkie przyciąga brzydkie, matka bardziej kochała starszą córkę. Spełniała wszystkie jej zachcianki. Kupowała suknie, na śniadanie karmiła ptasim mleczkiem. Młodszej za to nie znosiła, kazała jej spać w kuchni i zmuszała do ciężkiej pracy. Dziewczynka musiała codziennie chodzić daleko nad strumień i przynosić wielki dzban wody. Pewnego dnia, kiedy napełniała naczynie, podeszła do niej staruszka, całkiem pomarszczona na twarzy. – Dziecko drogie! – poprosiła kobieta, daj mi, proszę, trochę wody, chce mi się pić, ale stara jestem, nie mam siły nachylić się do strumienia. Proszę, matko, odrzekła dziewczyna, podając staruszce dzban ze świeżą wodą. Kiedy nieznajoma skończyła pić, powiedziała, masz złote serce. Gdy byłam w potrzebie, pośpieszyłaś mi z pomocą, dlatego chcę ci się odwdzięczyć, w tej samej chwili kobieta przemieniła się w piękną wróżkę. Chodzę po świecie w przebraniu staruszki i szukam dobrych ludzi, a za twoją uprzejmość nagrodzę cię pewnym darem. Za każdym razem, gdy z twoich ust padnie słowo, razem z nim na ziemię upadnie kwiat lub klejnot. Mówiąc to, zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Dziewczyna nabrała wody do dzbana i ruszyła w drogę powrotną. Przez cały czas zastanawiała się, co też mogły znaczyć słowa wróżki. Kiedy tylko przekroczyła próg domu, matka zaczęła na nią krzyczeć. Była zła, że tak długo jej nie było. Dziewczyna zaczęła opowiadać o tym, co jej się przydarzyło nad strumieniem. I wtedy stała się rzecz dziwna. Za każdym razem, gdy wypowiadała słowo, z ust jej... Na ziemię spadał klejnot albo piękny kwiat. Zanim skończyła opowieść, u jej stóp uzbierała się ich cała góra. Matka aż mówiła z wrażenia. – Co to? Czy to prawdziwe? Kamienie? – zapytała i schyliła się, aby dotknąć jednego. – Prawdziwe! – krzyknęła, po czym dodała – Mów jeszcze raz, jak to się stało? I dziewczyna ponownie opowiedziała o spotkaniu z wróżką, a drogocenne kamienie nie przestawały spadać na ziemię. Matka zamyśliła się, a potem zawołała starszą córkę i powtórzyła jej całą historię. Podała jej gliniany dzban i kazała iść nad strumień po wodę. Starsza córka nie miała ochoty nosić wody, ale matka była nieugięta. Właśnie, że pójdziesz i to bez gadania, tupnęła nogą. Dojdziesz do strumienia, a kiedy pojawi się staruszka, będziesz dla niej miła i podasz jej wodę, a wtedy w nagrodę dostaniesz to, co otrzymała twoja młodsza siostra. Dziewczyna naburmuszyła się, ale w końcu wyruszyła. Zamiast glinianego dzbana wzięła srebrny flakon. Kiedy już dotarła na miejsce, zobaczyła piękną, bogatą, ubraną panią. Nieznajoma poprosiła ją o odrobinę wody, ale dziewczyna odburknęła tylko – chcesz coś? Nie przyszłam tutaj, żeby pani usługiwać – powiedziała i rozsiadła się na brzegu, żeby pomoczyć nogi w strumieniu. Piękna pani popatrzyła na nią z politowaniem. Była to druga wróżka, która przemieniła się w księżniczkę, aby przekonać się o uprzejmości dziewczyny. Po chwili zwróciła się do niej ze słowami – Jesteś bardzo nieuprzejma, dlatego ukażę cię. Od tej chwili z każdym słowem, które wypowiesz, wypadnie z twoich ust wąż lub ropucha. Oznajmiła wróżka i zniknęła. Dziewczyna wróciła do domu zła, że wróżka nie dała jej takiego daru jak siostrze. Kiedy tylko przekroczyła próg domu, matka zawołała – No i co, córeczko, dostałaś coś? – Tak – powiedziała starsza córka, a wraz z pierwszym słowem z jej ust wypadł pierwszy wąż, potem ropucha i znowu wąż. – Co też ja widzę – krzyknęła matka i załamała ręce. Zamiast jednak ukarać starszą córkę – zaczęła okładać kijem młodszą. To wszystko przez ciebie! Zapłacisz mi za to! Krzyczała, uderzając dziewczynę. Potem kazała jej wynieść się z domu i nigdy nie wracać. Biedna dziewczyna wzięła więc małe zawiniątko, schowała starą fajkę, pamiątkę po ojcu i ruszyła przed siebie. Nie zaszła jednak zbyt daleko, gdy na jej drodze stanął królewicz który właśnie wracał z polowania. Kiedy zobaczył piękną dziewczynę, w jednej chwili pokochał ją. Zeskoczył z konia, uklągł przed nią i zapytał, czy zostanie jego żoną. A kiedy odpowiedziała, tak, pierwszy diament spadł na ziemię. Widząc to, młodzieniec zrozumiał, że ma przed sobą prawdziwą królewnę. Zabrał ją na zamek i przedstawił swoim rodzicom. Zaręczyny odbyły się jeszcze tego samego dnia, a huczne wesele tydzień później. Chcecie wiedzieć, co się stało z matką i starszą córką? Gdziekolwiek brzydka dziewczyna się poruszyła, zaraz pojawiały się wokół niej węże i ropuchy. Widok był tak nieprzyjemny, że nawet jej matka nie mogła tego znieść. I wyrzuciła córkę z domu. I starsza siostra pewnie do dzisiaj tuła się po świecie w otoczeniu węży i ropu.